почташ 20 Na początek takie pytanie. Tak zawsze pytania na koniec i to z Państwa strony. Czy przypominamy sobie takie słowa, kiedy je słyszeliśmy? Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Co robić? Nie stój, nie czekaj, pomóż. Są nam znajome? Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Pobrzmiewa jakoś znajomo, czy... Nie, to, to do Księgi strasza. mają słowa, mają zmierzać, ale w Księdze Strasza tych słów nie ma. A proszę sobie przypomnieć teraz, pewnie wtedy to się tak nie nazywało, bo to jest słowo powiedzmy z takich ostatnich lat, ale pewnie tak by było określone spoty, to nawet nie były spoty reklamowe, ale spoty zachęcające jak były wybory w 1989 roku. Aktorzy, ludzie kultury, nauki, właśnie środowiska, prawda, środowiska te artystyczne. Otóż no, później też te osoby różnie się zapisały, ci co uczestniczyli, ale pamiętamy, to była taka zachęta chyba wydaje mi się, do wyborów. Ja wtedy to kończyłem szkołę średnią, więc to tak pamiętam, ale w wyborach wtedy już mogłem tych uczestniczyć. Właśnie, dlaczego przywołuję te słowa? Ponieważ sięgając z pamięci, właśnie one często były przed na przykład wiadomościami, przed jakimiś programami, filmami, powtarzacie. Teraz Państwo przypominacie sobie? Były. Właśnie to była zachęta, żeby odbudowywać, przynajmniej tak to rozumiano, Naszą, nasz kraj, nasze ojczyznę, naszą ojczyznę poprzez uczestnictwo w wyborach, w tamtych wyborach, prawda? A dlaczego przywołuję ponieważ, te słowa? Ponieważ one znakomicie, moim zdaniem, oddają treść ksiąg, do których dziś przejdziemy. Ezdrasza i Nechemiasza. Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Co robić? Nie stój, nie czekaj. Pomóż. I jeżeli jesteśmy po lekturze tych książek, a ufam, że tak, to rzeczywiście sami Państwo widzicie, jesteśmy we własnym domu, rzeczywiście Żydzi, już właściwie tak możemy używać tego określenia, Judejczycy y, są we własnym domu, powrócili y, z wygnania, z Babilonii, bardzo to wiemy, że to odbywało się etapami, dość powolnie, ale właśnie też była potrzebna interwencja różnych osób i tak jak widzimy to na przykładzie Estrasza i Nechemiasza, a więc przedstawicieli władzy duchownej, jak i świeckiej do tego, żeby właśnie w formie zachęt, a nawet napomnień, czy wręcz nagan przymuszać do właśnie odbudowa, odbudow, odbudowywania ojczyzny i to pod wieloma względami materialnym, politycznym, ekonomicznym, społecznym, a nade wszystko religijnym. Kiedyś w artykule, tak się rozpoczynał artykuł o, o już nie pamiętam, czego dokładnie dotyczył, ale to dotyczy, dotyczyło właśnie teologii, Ksiąg Ezdrasza, Nehemiasza czy któryś z nich, te księgi są traktowane razem. Zaczynał się artykuł mniej więcej takimi słowami, że do lektury tych ksiąg, czyli Ezdrasza i Nehemiasza dochodzą już najbardziej wytrwali czytelnicy Pisma Świętego Starego Testamentu. I rzeczywiście tak jest. Poznajemy te księgi za księgą, zarówno co do treści, jak i co do przesłania tego teologicznego wymiaru. Proszę bardzo, pięcioksiąg, następnie te księgi historyczne i rzeczywiście myślę, że przez księgę Jozułego, Sędziów, Samuelowe, księgi, księgi królewskie przechodzi się dość płynnie z zaciekawieniem, żeby poznawać historię Starego Testamentu. Księgi Kronik mogą nieco no, zatrzymać tę lekturę, y, zwłaszcza te początkowe rozdziały, genealogie, y, ale również zatrzymać poprzez, y, jeżeli ktoś nie wnika w szczegóły, prawda, w znaczenie, zatrzymać, że no to już jest znane, prawda, że to już są jakieś powtórzenia, y, a jeżeli ktoś z kolei zacznie wnikać w te powtórzenia, dopatrywać się różnic, no to, prawda, Wcześniej w księdze było tak napisane, tu jest tak. Rzeczywiście może już spowalniać, a nawet zniechęcać do czytania. Tym bardziej także i dość, powiedzmy, żmudne w lekturze księgi Esdrasza i Nehemiasza, bo pojawiają się także i powtórzenia, znowuż także genealogie, prawda, niektóre rozdziały to są same genealogie, albo powtórzenia przez pewne spisy ludności, czy na przykład przywiezionych, dostarczonych darów, czy jakichś innych środków. W każdym bądź razie, tu oczywiście, przyjeżdżając do Państwa, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że spotykamy się z najbardziej wytrawnymi i takimi cierpliwymi czytelnikami Pisma Świętego i Księgi Ezdrasza, Nechemiasza y, są przeczytane na to spotkanie. Jeszcze w tym kontekście właśnie całościowego spojrzenia na Pismo Święte, to proszę zwrócić uwagę, że do y, lektury ksiąg, kronik włącznie y, dochodzimy do jakiego momentu historii biblijnej? Nie, do Księgi, księgi Kronik. Tak, do, włącznie, do Księgi do Upadku Jerozolimy, do uprowadzenia. A więc to, co miałem z Państwem przyjemność, pierwsze prawda, kilka lat temu Księga Rodzaju, a więc od stworzenia świata, powołanie Abrahama i później to tworzenie się wspólnoty ludu wybranego poprzez wyjście, prawda, wyjście Izraelitów z, z Egiptu, formowanie się, prawa Starego Testamentu i później księgi historyczne. A więc zwróćmy uwagę, że treść, powiedzmy historia biblijna, jak zostaje opowiedziana, od Księgi Rodzaju, od samego początku, dajmy na to, do drugiej Księgi Królewskiej z tym dziełem kronikarskim polegającym na powtórzeniu, doprowadza nas do tego bardzo dramatycznego wydarzenia jakim jest uprowadzenie Izraelitów w niewolę do niewoli i tę historię znaczy historię od początku do tego roku który możemy wskazać precyzyjnie możemy poznać bardzo dokładnie prawda na podstawie ksiąg ksiąg biblijnych. księgi Ezdrasza, księga Ezdrasza, księga Nehemiasza rozpoczyna z kolei jaki moment? Po powrocie. Po powrocie, czyli gdybyśmy tu przyjęli pewno o linię, ciągłą linię jako wyznacznik czasu, powrót z niewoli to jest mniej więcej 536 rok. I tutaj gdzieś należy umieścić, prawda, wydarzenia. Może nie od razu, bezpośrednio po tym roku, jak zobaczymy e, zobaczymy to w trakcie wykładu. Zresztą to chyba też już było widoczne w trakcie lektury. Prawda, Estrasz, Tu e, Tutaj historia jest... E, Kontynu kontynuowana nie bezpośrednio od uprowadzenia, tak jak do tej pory to było w sekwencji, prawda, przykładowo Jozłego, po śmierci Mojżesza, kończy się księga powtórzonego prawa śmiercią Mojżesza, księga Jozłego rozpoczyna się e, słowami po śmierci e, Mojżesza. Księga Jozłego się, kończy się e, śmiercią Jozłego. Księga Sędziów po śmierci Jozułego, prawda? Stało się po śmierci. Cały czas jest ciągłość właśnie do tego momentu, do drugiej Księgi Kronik, czy do II Królewskiej, czy do drugiej Księgi Kronik. Estrasz, Nehemiasz nie kontynuują, tak jak do tej pory było, tak? Tak, jest tym dekretem o powrocie, o powrocie, to zakończenie, 36 rozdział, ale powiedzmy tylko stwierdzenie faktu, natomiast nie ma opisu szczegółowego, co o to, o to mi chodzi, prawda? Jest zapowiedź wyjścia, jest ten dekret, który zostaje przywołany, czy zaraz zobaczymy, przywołany, czy właśnie on pierwotnie był tutaj, a zostaje powtórzony, Prawda, przepisany w księgach kronik. Do czego zmierzam? Otóż ten bardzo ważny okres w historii Biblijnego Izraela około 50 lat, jak widzimy, prawda, od zburzenia Jerozolimy do wyjścia, mamy tutaj około 50 lat, właściwie. Nie to, że jest przemilczany, bo jest pełno wzmianek o nim, odniesień, nawet i w Nowym Testamencie do tego okresu, ale nie ma opisów, co się działo z Izraelitami w tym czasie. Tak? Pytanie? Czy? Nie wymyślam. proszę. Pośrednio, tak, zaraz do tego, ale nie ma tak na przykład takiej ciągłości, jak na przykład w historii Abra o Abrahamie i jego y, synach i kolejnych pokoleniach, nie ma takiej ciągłości jak na przykład z Mojżeszem, Jozue, sędziowie, królowie o następstwie wydarzeń. Znaczy wspominają ogólnie i pewne, y, pewne y, jak wyglądał jaki był klimat tamtych, tamtego okresu, możemy wyczytać z księgi Ezechiela i z księgi Deutero Izajasza, drugiego Izajasza. I częściowo także, no tutaj cała szkoła, właśnie biblijna szkoła warszawska, prawda, pod tym względem ma ogromne zasługi, wskazując na wiele ksiąg, także i z późniejszego okresu, z późniejszego piśmiennictwa biblijnego Izraela, i że one odnoszą się właśnie dosyć, opisują wręcz sytuację Izraelitów, i to na przykład Izraelitów z tej północnej części, czyli z uprowadzenia w niewolę asyryjską. Do takich ksiąg na przykład należy zaliczyć Jonasza, proroka Nahum'a księgę Tobiasza. O, Ksiądz profesor Chrostowski na przykład, który wskazuje na obecność Izraelitów, którzy tworzą już pierwsze w tym pierwszym przesiedleniu, czyli na skutek przesiedlenia asyryjskiego prawda, do, na, na tereny do Niniwy, w okolicy Niniwy. Ale mimo wszystko Chodzi mi o to, że nie ma takiej, takiej, takiej narracji, jak na przykład znajdujemy o Dawidzie w księgach Samuelowych, czy w księgach Kronik, czy opis po prostu, jak wyglądało życie Izraelitów na niewoli, podczas niewoli. A jest to bardzo ważny okres, ponieważ w tym czasie to zgodnie się już przyjmuje formuje się znaczna część Starego Testamentu. Na przykład prawo, ut utrwalają się pewne tradycje, jak na przykład tradycja kapłańska i to już w formie nie tylko przekazu ustnego, czy dobrze ugruntowanej tradycji na zasadzie, że tą tradycją prawda, żyją Izraelici na wygnaniu, ale na takiej zasadzie, że zostaje także utrwalona w sposób pisemny. A więc ten okres, jeżeli chodzi o księgi narracyjne, stanowi pewną lukę. O, moim zdaniem tu należałoby umieścić także księgę Aggeł, proroka, nie Aggeusza, tylko Abdiasza, który gdzieś, datacja tej księgi jest bardzo problematyczna, bo od IX wieku, wtedy byłaby to jedna ze starszych w ogóle ksiąg Starego Testamentu, po wiek czwarty nawet. A więc ta krót, to jest najkrótsza księga Starego Testamentu, licząca jeden rozdział, a jej datacja rozpie, jest, ma rozpiętość około 500 lat. Moim zdaniem należy ją umieścić na początku w ogóle, na samym początku niewoli babilońskiej, wręcz w pierwszych... Nawet nie latach, ale wręcz miesiącach, kiedy żywe jest wspomnienie tego, jak wyglądał upadek. A zatem mamy bardzo ważne księgi, ponieważ pod względem narracyjnym one niejako pojawiają się po, tej takiej, po takim milczeniu swego rodzaju zapaści narracyjnej, yy, której mieliśmy ciągłość od księgi rodzaju po drugą królewską i łącznie z dziełem kronikarskim. Księgi Ezdrasza, to co wspomniałem, ukazują sytuację, jak na pewno się zorientowaliśmy po lekturze, sytuację odbudowy państwa, narodu i całej społeczności pod każdym względem. Ezdrasz to kapłan, bardziej, w tej księdze bardziej zaakcentowana jest odbudowa, od, może tyle byśmy powiedzieli, nie tyle odbudowa, co odnowa życia religijnego. Nechemiarz z kolei jako przywódca świecki, swego rodzaju reformator, taki zarządca, z kolei on właśnie... Tu w jego przypadku można mówić, że jest to człowiek, który dąży do odbudowy i w dosłownym tego słowa znaczeniu państwa, zarówno tej odbudowy materialnej, a więc odbudowy świątyni, murów, ale także i struktur społecznych. W ten nurt, i tu mamy wielką zgodność, zbieżność, Tutaj nurt odbudowy zarówno materialnej, pod względem materialnym, jak i odnowy religijnej wpisują się dwie księgi prorockie z tego okresu. Mianowicie księga Aggeusza i Zachariasza, prorocy, którzy notabene są wspomniani w tych, w tych księgach i należy także umieścić proroka Malachiasza. A Geusz Zachariasz Malachiasz to ostatni trzej prorocy w zbiorze dwunastu proroków. I tutaj należy to, to, to powiedzmy to umiejscowienie, to miejsce w Kanonie przyjąć jako wskazówkę także chronologiczną. Tak? Po powrocie już nie ma tego wyrazistego podziału, aczkolwiek widzimy, jaka była reakcja Nechemiasza wobec Samarytan. Prawda, tak, to już, natomiast już, już ten podział się zatraca. Już nie ma takiego wyrazistego, dlatego to jest o tyle dobre pytanie, z tym, że też w dalszej części to jakoś na to, czy może w przyszłym miesiącu, kto dokładnie wraca? Czy cała społeczność, właśnie łącznie z Izraelitami, czyli ci, którzy byli uprowadzeni przez Asyryjczyków, a więc o wiele wcześniej, prawie dwa wieki wcześniej, no powiedzmy półtora może, o tak dokładnie, czy na przykład to, co wspomniałem, prawda, że możemy mówić już o Żydach, Judejczykach, czy rzeczywiście wraca część, która zamieszkiwała przed uprowadzeniem tylko południe i to nawet nie całe południe, bo te ziemie później też odpadały, prawda, to już wiemy z historii powszechnej, prawda, od, od, tak, nie, ale później chodzi mi po 586 na skutek kolejnych najazdów ale tutaj tutaj, no przyjmując na razie tą zbiorowość jeszcze nie do końca zidentyfikowaną, kto dokładnie wraca, ale mówimy już o społeczności niepodzielonej, dlatego mówiłem, że możemy zacząć mówić teraz o Żydach czy Judejczykach, dokładnie. Tak, proszę. tak, już jest jeden Izraela bez Tak, dążenie, prawda, to, to już mieliście Państwo, tak, Księgę Ezechiela, tak, różnych wizjach jako zjednoczenie państwa. Deutero-Izajasz też już po, ten podział, jeżeli nawet używa terminów Juda i Izrael, to na zasadzie po prostu już życia w zgodzie, prawda, jako jedności. Z tym, że to, nie chcę powiedzieć marzenia, ale to wizje proroków, zapowiedzi czy tak jak właściwie prorocy, co prorocy ukazywali, to jak powinno wyglądać życie, a więc społeczność zjednoczona. Natomiast księgi Estrasza, Nechymiasza pokazują nam bardziej faktyczny stan, jako księgi o znamionach historyczności, a więc jest rzeczywiście społeczność, nie jest podzielona, tylko pytanie, kto dokładnie przybył, ale to zostawmy, na dalszy tok tutaj, naszego tutaj przybliżania, zapoznawania się z księgami Ezrasza i Nechemiasza. No i zacznijmy tak jak zawsze, no już to jeszcze tak dopowiem, to już też jest zgodne spojrzenie i to nie tylko powiedzmy, no biblistów chrześcijańskich egzegetów ale także i samych Żydów, że te księgi pokazują nam narodziny judaizmu już tak bezpośrednio, prawda? Oczywiście tradycja judaistyczna będzie wskazywała, że te początki są przynajmniej od Abrahama, ale patrząc społecznie, narodowościowo, to właśnie w tym momencie należy widzieć narodziny judaizmu, chociażby pod względem y, instytucji i pełnionych funkcji, na przykład jak przez Estrasza i Chemiasza. Najpierw popatrzmy, tak mimo wszystko jeszcze wprowadzająco w te księgi. Zacytowałem właśnie to, to, to, to, te wezwania, prawda, jesteśmy wreszcie we własnym domu i tutaj Izraelici, Judejczycy, w każdym razie ta uprowadzona wspólnota powraca do swojego do, domu i znajduje ona przywódców w osobie Estrasza i Nehemiasza. I wiecie Państwo, że ja zawsze tak zwracam uwagę na etymologię, imion, na znaczenie, bo w Biblii nie ma nas pustych, prawda? Nie, nic nieznaczących. I tutaj dokładnie patrząc, przyszła mi taka refleksja, że. Przyjmując historyczność osób i przyjmując historyczność tych imion, ale widać tu pewną bez wątpienia sprawę opatrznościową. Bo imiona tych osób, prawda, przedstawiciela władzy, władzy duchowej, religijnej i władzy świeckiej, wyrażają to, co zapewne, to co, czego zapewne oczekiwali Izraelici. Otóż imię Estrasz, Estra znaczy pomoc. Że pomocą, ta pomoc od kogo następuje? Od Pana Boga. I rzeczywiście w takiej sytuacji Izraelici się znajdowali. Potrzebowali pomocy, pomocy z góry, i ta pomoc została prawda, udzielona przez takie postaci. Imię Nehemiasz natomiast oznacza, że Bóg pociesza. I proszę zobaczyć, czy Izraelici nie potrzebowali pociechy i pomocy. Potrzebowali, bo czasami sytuacja jest bardzo trudna, nieprzyjemna, wręcz zagraża życiu, jak na przykład Nechemiaszowi. I gdyby nie pomoc skóry i pocieszenie, które daje Bóg, w zasadzie dla większości by się kończyło e, tragicznie. I do całej odbudowy, i odnowy pewnie by nie doszło. Księgi Ezdrasza Nechemiasza. My te księgi znamy jako dwie księgi, y, będące w kanonie Biblii chrześcijańskiej, w grupie ksiąg historycznych i niejako kończących historię y, w taki nowy sposób ciągu, jak tu pokazałem. Prawda? Co prawda, one występują po tej przerwie ale mimo wszystko stanowią kontynuację, bo późniejsze księgi, księga Tobiasza, Judyty, Estery mają charakter narracyjny, ukazują także historię, ale już nie całego narodu, ale pewnej na przykład rodziny czy jakiejś sytuacji. Dopiero w księgach machabejskich znowuż jest otwarta sytuacja, szersza, szersza perspektywa czyli w odniesieniu do całego narodu. Natomiast, czyli miejsce jak najbardziej wskazane, księgi historyczne umiejscowione po księgach kronik, a więc po, po zapowiedzi powrotu Izraelitów do swojej ziemi. I tę myśl kontynuuje Ezdrasz i to jest ukazane w tej księdze, podobnie jak i w Nehemiaszu. Natomiast pierwotnie, te księgi stanowiły całość. To była jedna księga, Estrasza Nechemiasza. I nawet w obecnych wydaniach Biblii hebrajskiej, te księgi są zamieszczane jedna po drugiej, w sposób ciągły. Graficznie wygląda to w ten sposób że przykładowo to, o czym Państwu wspominałem, prawda, Księga, księga Samuela, Księga Królewska, Księga Kronik, były to, były to jednolite dzieła, jedna, jedna księga, dopiero pod wpływem tradycji greckiej, czy, czy też pod wpływem tradycji hieronimowej zostały one podzielone na dwie części, ale... W przypadku obecnych wydań Biblii hebrajskiej, gdy powiedzmy mamy tekst, przykładowo kończy się księga, pierwsza księga Samuela i tutaj się rozpoczyna druga księga Samuela w ten sposób, prawda? jakby od nowej strony, od nowej kartki. To samo z księgami królewskimi, z księgami kronik. Rzecz ciekawa, że w przypadku księgi Nehemiasza tego podziału nie ma. To znaczy... Gdybyśmy gdy otwieramy Biblię hebrajską, która już dzieli te księgi na Ezdrasza Nechemiasza, ale wygląda to w ten sposób, że kończy się Księga Ezdrasza i tutaj nawet bez żadnego tytułu czy śródtytułu następuje tylko numeracja, rozdział pierwszy i od razu się rozpoczyna Księga Nechemiasza. O, w ten sposób. A więc ten podział został przyjęty ale tak jakby i nie został przyjęty, prawda? To jest taka, takie rozwiązanie, no pół na pół. Podczas gdy mówię, księgi samuelowe, królewskie wyraźnie są w, w obecnym kształcie Biblii hebrajskiej czy w dawnych kodeksach rozdzielone. I ta księga, ta jedna księga, prawda, ona o, była ogólnie nazywana księgą Esdrasza. Należało, należy w Biblii Hebrajskiej do grupy pism, czyli przypomnę, do grupy ksiąg o charakterze mądrościowym i w kanonie Biblii Hebrajskiej znajduje się po księdze Daniela, a przed księgą kronik, no, czy księgami kronik, bo obecnie Biblia Hebrajska także te księgi kronik, dzieło kronikarskie dzieli na dwie części, prawda? Dla nas może wydawać się to trochę... Niezwykłe, dla, bardziej jest ten, y, ten, ten kanon, y, prawda? kolejność ksiąg bardziej by się wydaje dla nas oczywista y, w naszym kanonie. Księga Kronik kończy się edyktem Cyrusa, Ezdraż zaczyna się kodek, y, edyktem Cyrusa, y, no i w ten sposób jest to spójne i zapewnia także ciągłość. Ale tu jeszcze raz właśnie powrócę, pomimo tego powtórzenia, nie ma tego opisu, prawda, pod względem narracyjnym tych 50 lat, co się działo w niewoli. Y, tutaj odnośnie jeszcze miejsca w kanonie Biblii Hebrajskiej, czyli jak jest traktowana y, estrasz postać estrasza Nechemiasza, jak jest traktowana ta księga? Y, powiadam, y, tak jak na przykład na postać Daniela, który dla nas jest bez wątpienia prorokiem, w Biblii hebrajskiej bardziej traktowany, rozumiany jest on jako mędrzec. Człowiek, który, bo mędrzec to kto? Człowiek, który zachowuje prawo. Patrząc z Biblii Hebraj z punktu widzenia powiedzmy em, narracji hebrajskiej, czy tutaj rozumienia em, w ten sposób, takiego, prorok nawołuje, żeby zachowywać prawo, a mędrzec, co robi, zachowuje prawo. I tutaj właśnie rozróżnienie, przykładowo Daniel. Daniel oczywiście też nawołuje, żeby zachowywać prawo, ale jednocześnie jest pokazane, jak, jak on zachowuje prawo. Od samego początku, że na przykład nie je tej wieprzowiny, prawda, tego wszystkiego, tam frutti, drutti, nimarec. Świeci przykładem. Prorok natomiast oczywiście też ma świecić przykładem, ale bardziej jako ten, który woła głos prawda wołający na pustyni. Prorok z kolei nie nauczanie, ale praktyka. Proszę. Mędrzec. Przepraszam, mędrzec, tak. Mędrzec jako ten z kolei bardziej akcent na praktykę, życie e, prawem. No i właśnie, patrząc w ten sposób, wiedząc o tym, Spójrzmy teraz na Estrasza, na Chemiasza. Oni właśnie wpisują się w ten nurt tradycji mądrościowej. Prawda? Owszem, Estrasz naucza, ale jednocześnie tym prawem żyje. Podobnie, czy nawet jeszcze bardziej może, na Chemiasz. Chociaż też i zmusza do praktykowania prawda? prawa, jak tam jest mowa, że wytargał, Y, tych, którzy zapomnieli o prawie, y, a więc tak, powiedzmy, przyjmuje pewne te, takie postawy prorockie, ale generalnie właśnie widzimy ty, to ich jako mędrców i teraz to co do osób, teraz co do księgi, księga w takim razie ma charakter, y, tak jak księgi Kronik, historyczny, może inaczej, ma charakter mądrościowy, ale tej mądrości uczy poprzez wydarzenia historyczne. Tak jak samo tutaj o Estrasz, Estrasz Daniel czy Królowa Estera, bo tu bardzo często się wskazuje właśnie na ten ciąg Królowa, Księga Estery, Daniel i księga Estrasza Nachemiasza, tak jak one następują, tak jak te księgi następują w kanonie Biblii Hebrajskiej. Mamy tutaj przykłady życia prawem, ale także gotowości, prawda, nawet poniesienia męczeństwa. Za, y, y, za, y, za przestrzeganie prawa, czy nawet samo męczeństwo, prawda? Estera jest gotowa zginąć y, za, y, za właśnie swój naród, czy ze swoim narodem. Daniel jest prześladowany, Esdrasz, Nehemiasz, na no Nehemiasza czytaliśmy, prawda? Były na przykład przygotowywane zamachy, żeby go uśmiercić. Skąd ten podział? Ten podział na dwie księgi, księgę Ezdrasza i księgę Nechemiasza został przyjęty przyjmując, kto jest głównym bohaterem. Aczkolwiek widzimy, że tutaj rozłożenie działalności, prawda, opis działalności w poszczególnych księgach, no, nie jest tak, że w księdze Ezdrasza jest tylko Ezdrasz bohaterem, a w księdze Nechemiasza tylko Nechemiasz. Te postaci, zwłaszcza Ezdrasz w księdze Nechemiasza również jest obecny i jest takim też protagonistą wielu wydarzeń. Ten podział na dwie księgi został przyjęty na podstawie tradycji greckiej, septuaginty, ale która nie rozdzieliła w sposób wyraźny tych dwóch ksiąg, jak na przykład księgi Samuelowe, Samuelowe Królewskie czy Kronik, ale w, w Septuagincie mamy dwie księgi Estrasza. Przy czym pierwsza księga Estrasza jest to księga apokryficzna i jej w kanonie naszej, w kanonie Biblii Chrześcijańskiej nie ma. To jest pierwsza księga Estrasza. Natomiast ta księga, księga Estrasza i Nechemiasza, jest zatytułowana jako druga księga Estrasza, czy też odpowiednio księga Estrasza A, księga Estrasza B, też takie się pojawia, taka, takie tytuły, z tym, że tak naprawdę jest to nieco błędne odczytanie zapisu greckiego, ponieważ greckie cyfry do zapisywania greckich cyfr, czyli używano liter. Przykładowo alfa, czyli A, to po prostu jeden. B, druga litera, B, beta, czyli B, to B, ale także i cyfra dwa. Stąd estrasz nie tyle B, co po prostu drugi estrasz. I ta druga księga estrasza w Septuagincie jest kanoniczną księgą estrasza Nechemiasza. Proszę bardzo, bo jest, widzę pytanie. Pierwsza, księga, tak? pierwsza to jest, ma odpowiednie wykonanie webrackie. Nie. To tak, to pytanie, skąd się usięła na przykład księga Mądrości, księga Seracha, księgi machabejskie, których w Septuagincie jest czter, są cztery. No, na zasadzie najprawdopodobniej pewnego zbierania i bo my patrzymy na ten kanon już jako powiedzmy natchnione, nienatchnione, kanoniczne, niekanoniczne, miejsce w kanonie. Pamiętajmy, to było chyba miesiąc temu, tak? A nie, to nie, nie z Państwem, to na innym spotkaniu. Kanon Pisma Świętego w Kościele Katolickim został zatwierdzony. Kiedy? Na Soborze w Trydenckim, czyli w 1546 roku jako, powiedzmy, reakcja na wystąpienie Lutra, który wręcz brał wydania Biblii i wydzierał. To nie jest natchnione i tego w Biblii nie będzie. To dotyczyło już nie tylko Starego Testamentu, ale i nawet nowego. Stąd była wyraźna. Wcześniej nie było takiej, y, y, takiej potrzeby, y, bo ten kanon, że tak powiem, uformował czy okrzepł, prawda, już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Natomiast Septuaginta jest bardzo cennym dziełem właśnie, w którym są obecne księgi piśmiennictwa nie tylko biblijnego, ale i z czasów biblijnych. I dzięki temu właśnie mamy te księgi, które nazywamy księgami deuterokanonicznymi, czyli siedem ksiąg, które uznajemy za natchnione, Księga Mądrości, Mądrości Seracha, Dwie Księgi Machabejskie, Księga Barucha, Księga Judyty i Tobiasza. Prawda? Ale są jeszcze inne księgi oprócz tych, na przykład właśnie ta pierwsza księga Ezdrasza, trzecia, czwarta księga Machabejska, jeszcze Ody, czyli hymny. To są powtórzenia, wyjątki, poezji z różnych ksiąg biblijnych, jeszcze są w Septuagincie na przykład psalmy Salomona, samych psalmów z księgi psalmów jest 151, a nie 150, o jeden psalm więcej. Po prostu tak się ukształtowało piśmiennictwo biblijne greckie. Dopiero później zaczęto niejako weryfikować, czy no, sprawdzać, dochodzić księgi, które są natchnione. Protestanci ostatecznie, jak już mówią, mówiąc o chrześcijaństwie, całkowicie odrzucili ten kanon i zatrzymali się na kanonie hebrajskim, czyli Biblii Hebrajskiej. No i tu nie ma wątpliwości. Kościół prawosławny natomiast przyjął jeszcze więcej ksiąg niż my przyjęliśmy w tej tradycji deutorokanonicznej, kanonicznej na przykład trzecią i czwartą księgę machabejską. Kościół etiopski praktycznie przyjął całą Septuagintę, jeszcze dokładając, dołączając księgi apokryficzne, jak na przykład Henoch. To obecność, kształt pierwotny, kształt tych ksiąg właśnie mnie tu bardzo dziwi, to właśnie, znaczy dziwi, no, tutaj na to zwracam uwagę, prawda, że jest usankcjonowany, prawda, ten podział na Ezdrasza i Nehemiasza, ale w sposób bardzo ograniczony, bo gdy na przykład przerzucamy karty Biblii Hebrajskiej, no to w tym przypadku, tu będą w nagłówkach pierwsza Samuela, pierwsza Samuela, dojdziemy do tego momentu, czyli pierwsza Samuela, ale tu już wyraźnie druga Samuela i u góry prawda tytuły druga Samuela. Tu natomiast opowiedzmy Ezdrasz, tutaj u góry taki, prawda, nagłówek, a tutaj już Nechemiasz z tym, że nie ma, jest tekst spójny, zapisany w sposób ciągły, czyli raczej tutaj tradycja hebrajska, przyjmując ten podział, no jednak widzi mimo wszystko, nawet tak graficznie, jako jedną księgę, prawda, podzieloną, jakbyśmy powiedzieli o, na dwie części, część estraszową, część Nechemiaszową. Zresztą, może kiedyś będzie o tym okazja, pomówić na jakimś spotkaniu, może takie sp dodatkowe kiedyś spotkanie zaplanujemy odnośnie kształtowania się kanonu. Nawet nie wiem, czy by to wystarczyło na jedno spotkanie, ale myślę, że warto by było, bo widzicie Państwo, że raz po raz ta sprawa wraca. Miejsca w kanonie także i podziału. Teraz nie wiem, co ja chciałem powiedzieć, co by miało być treścią tego... Miałem coś konkretnego na myśli. Aha. Prawda, że już po raz który, że na przykład ta księga w Biblii Hebrajskiej stanowiła całość później podzielona, otóż jak przytacza Józef Flawiusz, liczba ksiąg Starego Testamentu, no, czy, czy Pism żydowskich wynosił, była 20, 22, 22, księgi, prawda? Flawiusz mówi, my mamy 22 księgi. Obecny kanon Biblii Hebrajskiej to 39. Skąd taka, dlaczego tak podkreśla tą liczbę 22? To była bardzo ważna liczba w tradycji judaistycznej, bo tyle jest znaków, tyle jest spółgłosek, w alfabecie hebrajskim. Jak skończymy nagrywanie, to jeszcze coś powiem o tej liczbie, ale to już wolę, żeby nie było utrwalone, a pewną ciekawą rzecz, <grych> wywodzącą się z tradycji właśnie alfabetu hebrajskiego, samego języka hebrajskiego i jak ta tradycja przenikała dalej, aż do czasów na przykład średniowiecza. I rzeczywiście tuż na zakończenie te, te, tego wywodu, co do kanonu, jak właśnie potraktujemy te księgi Samuela razem, Królewskie, zbiór dwunastu proroków też jako jedną księgę, to otrzymamy 22. A więc liczbę wymowną. A alfabet, żywotność alfabetu w Biblii hebrajskiej jest bardzo duża, bo zapewne Państwo zauważyliście, że zwłaszcza w, to jest obecne w poezji, ale są tak zwane akrostychy, czyli utwory zaczynające się, jakby werset czy zwrotka od kolejnej li, lini, litery alfabetu hebrajskiego. To tak jakby u nas pierwsza zwrotka zaczynała się od, od litery A, druga zwrotka od litery B, czy drugi werset i kolejno aż do litery Z. Tak jest na przykład zbudowana księga Lamentacji, czy również psalmy, księga Nahuma, ale Lamentacje są tutaj zbudowane kunsztownie, bo na przykład, że nie tylko dany, dana zwrotka, ale w przypadku trzeciego rozdziału, czyli tej trzeciej pie pieśni, każdy werset rozpoczyna się właśnie od tej głównej litery, prawda. To tak na marginesie. I wtedy ta liczba 22 no, cały czas się pojawia. I obecna jakby wewnątrz ksiąg dotyczyła także całości ksiąg, że jest ich 22. Dobrze. Co do autorstwa. Estrasz, Nehemiasz. Tytuły sugerowałyby, podpowiadały, podpowiadałyby w sposób wyraźny autorstwo ksiąg. Mało tego, nawet i treść yy, ksiąg, jeżeli chodzi o gatunek literacki, też wskazywałaby na autorów. Głównym prawda, bohaterem, protagonistą księgi Ezdrasza jest Ezdrasz, w księdze Nehemiasza. Ale mamy na przykład wy, yy, fragmenty w kształcie pamiętników, czyli przedstawienie narracji w pierwszej osobie liczby powiedzmy, ja, prawda, i całe opisy. Obecnie odmawia się tutaj autorstwa tym dwóm, dwóm wielkim postaciom biblijnym, ale Ukształtowało się to już znacznie wcześniej i dzisiaj przywiozłem ze sobą, jak widzicie Państwo, wcale mały tomik, pism Barucha, później Benedykta Spinozy, który napisał dużo o Estraszu i warto sięgnąć do tego dzieła, ponieważ on rozpoczął no zupełnie, prawda, re, znaczy zapoczątkował w pewnym sensie rewolucję biblijną i to w pozytywny sposób. Pamiętamy, kim był Spinoza? 17, 17 wieczny filozof. Tu warto zwrócić uwagę czas XVII wiek, myśli filozoficznej, wtedy przeważa, to jest myśl, po jakim wielkim filozofie, który, po Kartezjuszu, tak, Kartezjusz jest nieco wcześniejszy, prawda, od Spinozy, ale współczesny, to są mniej więcej te same czasy, a więc czasy racjonalistów. Jeszcze jednak nie tych racjonalistów ateistów czy deistów, jak będzie to w czasie rewolucji francuskiej, gdzie z rozumu ludzkiego, prawda, z ubóstwienia rozumu ludzkiego zrobiono wręcz karykaturę, ale wśród racjonalistów tych wcześniejszych, XVI-wiecznych, jak a Spinozy, rozum miał mimo wszystko pozostawać na służbie filozofii, na służbie także w odniesieniu do Pana Boga. Rzeczywiście, moim zdaniem, Spinozy należy, w Spinozie należy widzieć w jego filozofii jeszcze większy racjonalizm niż u Kartesjusza, ponieważ on wykazywał się nie tylko w poglądach racjonalistą całkowitym, ale także i w sposobie wyrażenia myśli. Prawda? Jest ładny wiersz Zbigniewa Herberta, Kuszenie Spinozy. Tak, gdzie właśnie tam Spinoza, znaczy Zbigniew Herbert, mówi o tym takim, że Pan Bóg mówi do spinozy, czy właściwie diabeł, jak się później okazuje, podobają mi się Twoje matematyczne wywody, prawda, Twoje matematyczne poglądy, znaczy matematyczny sposób wykładania filozofii, streszczając tutaj ten racjonalizm, ale także to, co jest obecne w tej filozofii. Panteizm Spinoza wychodzi z przekonania, że skoro Bóg jest nieskończony, to nie istnieje nic poza Bogiem. A zatem, z czym zrównuje Boga? Z przyrodą, ze światem, z naturą. Prawda? Że natura to yy, Bóg, a Bóg to natura. Ale co do poglądów co do wypowiedzi na przykład Spinozy o Estraszu. Otóż w historii myśli ludzkiej, tutaj także pod kątem biblijnym, Spinoza można wymienić jako jednego z pierwszych, który w sposób rzeczowy zaczyna zastanawiać się nad autorami biblijnymi i to w konkretny sposób próbując odnaleźć, kto jest rzeczywiście autorem biblijnym, a więc Spinoza nie przyjmuje całej tej dotychczasowej, Spinoza XVII wiek, a więc nie przyjmuje całej dotychczasowej tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej, że na przykład Mojżesz jest autorem pięciu księgów, Jozu Jozuły jest autorem księgi Jozułego, Samuel autorem ksiąg Samuelowych i tak dalej, i tak dalej, aż po na przykład Estrasza włącznie. Otóż w traktacie religii, traktacie teologicznym, traktacie religijnym, w rozdziale ósmym ten rozdział tytułuje bardzo znacząco. I proszę zobaczyć, że my do tych zagadnień, te zagadnienia omawialiśmy, a to zapoczątkował Spinoza mianowicie tytuł ósmego rozdziału, wykazanie, że pięcioksiąg Mojżesza oraz księgi Jozułego, Sędziów, Ruty, Samuela i Królewskie nie są pisane przez te osoby oraz zbadanie, czy wielu było autorów tych ksiąg, czy tylko jeden, a w takim razie kto nim był. Czyli tu jest temat no, barokowy, znaczy tytuł byśmy powiedzieli barokowy, ale czytelny. Natomiast wcześniej, to dokładnie pism, nie, to jeszcze wcześniej musi być, od... nie, to jeszcze, jeszcze wcześniejsze rozdziały. W każdym bądź razie, no jeszcze, w każdym bądź razie wcześniej Spinoza podejmuje wątek a tutaj w tym rozdziale to będzie, to przeczytam, wątek, że i proszę teraz zwrócić uwagę, kiedy o tym mówiliśmy, że Księgi Jozuego, Księgi Sędziów, Księgi Samuela i Królewska, Spinoza mówi, to jedno dzieło, czyli historia deuteronomistyczna. Jeszcze nie używa tych pojęć, bo to jest dopiero pojawiają się one w XIX, w XX wieku, ale już Spinoza w XVII wieku zwraca, czytając dokładnie e, Stary Testament, e, zaczyna zwracać uwagę na jedność. E, mówiłem, prawda, to był Żyd, ale swoje poglądy, zarówno co w odniesieniu do Pana Boga, jak i do wolności, ale także i te, które teraz poznamy, przepłacił bardzo drogo. Wiemy jak został wyklęty, wyrzucony z synagogi. I stał się, jak się określa w historii filozofii, pierwszym filozofem takim awyznaniowym, wierzącym wierzącym filozofem, ale awyznaniowym po, po tym wykluczeniu, po tej ekskomunice z synagogi, no nie przynależał powiedzmy do żadnego z kościołów, do kościoła chrześcijańskiego czy do innej religii. Pozostał osobą wierzącą, ale już bez, tutaj, bez jakiejś prawda, takiej przynależności religijnej. Po tym wywodzie właśnie o księgach historycznych Spinoza pisze Biorąc razem te trzy okoliczności, mianowicie jedność przedmiotów wszystkich tych ksiąg, czyli tu chodzi o księgi historyczne, ich łącznie, z, łącznie z pięcioksięgiem, ich związek i to, że były napisane o wiele wieków później, po zdarzeniach, możemy wyprowadzić wniosek, że jak przed chwilą powiedzieliśmy, wszystkie te księgi napisał jeden dziejopisarz. A więc tutaj, prawda, jest to myśl rewolucyjna. Nawet już widzę, że teraz to odbieramy, prawda? A co dopiero wtedy, kiedy no bezwzględnie twierdzono Mojżesz, prawda i kolejne postaci. Kto był tym dziejopisarzem, nie potrafię wykazać w sposób równie oczywisty. A więc tamta myśl była oczywista. Teraz właśnie o, mamy tutaj przykład rzeczywiście racjonalisty. Jest mniej, ale. Podejrzewam wszakże, że był to sam Estrasz, a mam niesłabe podstawy do takiego domniemania. Otóż dziejopisarz, który jak już wiemy był tylko jeden, prowadzi opis dziejów aż do uwolnienia Joachima i dodaje, że ten zasiadł przy stole króla przez całe życie. I proszę Państwa, tu następuje uwaga które nie znalazłem w żadnym komentarzu biblijnym, u żadnego biblisty, czy w komentarzu, czy w artykule. Pamiętamy, to jest zakończenie drugiej Księgi Królewskiej, prawda? Że uprowadzenie, prawda, te makabryczne sceny, pozbawienia oczu sedycjasza, mordowanie, znaczy mord synów, pozbawienie oczu, ale nagle te kilka takich wersetów dające otuchę, że nie wszystko stracone, że ten, prawda, Joach, tutaj go nazy... Tak, Joachim... Prawda? zostaje uwolniony i staje się stołownikiem. I tutaj, jak Spinoza dokładnie czytał Pismo Święte, bo daje wtrącenie, że zasiadał przy stole króla przez całe życie swoje, czy syna Nabuchodonozora, bo tekst jest dwuznaczny. My najczęściej, bo do końca życia, ale to do końca życia Joachima, prawda? A Spinoza? Chwileczkę, właśnie racjonalizm widać, prawda? Racjonalizm jego, czy tego, kto go zaprosił do tego stołu, bo tekst dwuznaczny. I dalej kontynuuje. Czyli zasiadał przy stole króla przez całe życie. Z czego wynika, że nie mógł on żyć przez, przed Ezdraszem. Jednak Pismo Święte nie wymienia nikogo działającego wówczas pró, prócz Ezdrasza. I tutaj odnosi się Spinoza do Estrasza 7.10. Mianowicie Estrasz bowiem postanowił w sercu badać i wykonywać prawo pańskie oraz uczyć w Izraelu ustaw i ładu, który jedynie przykładał się do szukania, to jest właśnie odniesienie do tego, do szukania zakonu Bożego i przygotowania go, i który był, pisarzem biegłym w zakonie mojżeszowym. Wobec tego mogę przypuszczać, że tylko Ezdrasz pisał owe księgi. Następnie z przytoczonego tutaj świadectwa o Ezdraszu widzimy, że przykładał się nie tylko do poszukiwania, lecz i do przygotowania zakonu bożego. Zako przygotowanie zako zakonu bożego to jest po prostu spisania, prawda, uformowania w sposób już pisemny. A w Nechemiasza 8.8 powiada się, bo czytali w księgach Zakonu Bożego wyraźnie, wykładając zmysł, objaśniali to, co czytali. I dalej już dosyć zawiły, zawiły wykład o Księdze Powtórzonego Prawa, że ona zawiera, Spinoza sugeruje, że to właśnie było czytane Powtórzone Prawo, A zatem tych i, in, i innych miejscach Ezdrasz, jak już powiedziałem, postąpił tak moim zdaniem dlatego, że wyjaśnił zakon Boga ludziom swego czasu. A zatem Spinoza widzi w, autorzy, w Ezdraszu autora pięcioksięgu i w ogóle ksiąg historycznych. A więc tych dwóch pierwszych części, wielkich części Starego Testamentu. Pięcioksiąg i dzieło deuteronomistyczne. I co ciekawe, że takie opinie, takie myśli raz po raz pojawiają się, ale bez na przykład przywoływania spinosy. Dosyć często w egzegezie katolickiej, protestanckiej, a nawet, nawet w obecnie egzegezie judaistycznej e, na, e, wskazuje się na Estrasza jako autora pięciu księgów, czy znacznej części pięciu księgów. Na przykład w formie powtórzonego prawa, jeżeli to nie była ta księga, którą odnaleziono w czasach Josjasza, bo to osobna myśl. Natomiast co do ksiąg księgi Esdrasza, Spinoza całkowicie odmawia autorstwa, autorstwa tej księgi Esdraszowi. Łączy, i to też jest zgodne, i to po raz pierwszy się pojawia jako swego, swoista interpretacja, ja o tym wspomniałem, łączy es, księgę Esdrasza, czyli tę jedną księgę, prawda, czyli Esdrasza Nachemiasza, z księgą Estery i Daniela. Prawda? Czyli tutaj pewna zgodność, na pewno zgodność przynajmniej ideową, religijną wskazałem. I Spinoza pisze w ten sposób w rozdziale 10 tego traktatu. Z tą księgą Daniela łączy się pierwsza księga Ezdrasza w taki sposób, że łatwo poznać, iż należą do jednego autora, który prowadzi tutaj dalej, krok w krok, odpowiednie opowiadanie o, dziełach, o dziejach Żydów od czasu pierwszej ich niewoli. A zatem widzimy, że Estrasz jest odbierany jako autor, jak i pewnej części Starego Testamentu. Dlaczego? W księdze Estrasza jest on tytułowany jako pisarz. Jest to kapłan i tutaj już po doświ naszych doświadczeniach z księgami y, Kronik widzimy, jak genealogie są ważne. I teraz sobie przypomnijmy, tutaj ten zabieg literacki, to, to wskazanie, że Ezraż od kogo pochodzi? Prawda? Te rodowody są tutaj powtarzane, prawda? No od Aarona i to przez Sadoka, a więc mamy tutaj, prawda, to, to już takie kapłaństwo powiedzielibyśmy król królewskie wręcz, czy powiedzmy obecne przy królu. To jedna, to jeden, jeden powiedzmy. To, co jest ukazane, pokazane, powiedziane o Esdraszu, powtórę, jest powiedziane raz po raz, że jest to kapłan pisarz. I tutaj problem, jak rozumieć to słowo. Czy rozumieć je w tym dawnym, starożytnym, dworskim znaczeniu, a więc pisarz byśmy powiedzieli dziś szef kancelarii czyli ten, który na przykład redaguje dokumenty pisarzy z historii, takich pierwszych pisarzy, urzędników. Znamy z jakiego państwa? Nawet pozostały po nich pewne piórniki, tak, tak mniej więcej wygląda w Egipcie. Prawda? Więc pisarz w znaczeniu tutaj właśnie jako urzędnika, czyli kapłan kapłan, urzędnik dworski, pracujący w kancelarii. I to na podstawie treści księgi Ezdrasza Nechemiasza całkowicie się zgadza. Albo, albo z kolei pisarz, taki tytuł, który pojawia się w Nowym Testamencie w formie uczony w piśmie, pisarz jako uczony w piśmie, bądź uczony w prawie. Czyli jako ten pisarz, który na przykład właśnie pisze, bądź redaguje. O, ci, którzy nie przyjmują na przykład autorstwa Esdrasza, yy, a, znaczy autorstwa Pięcioksięgu, yy, że autorem jest Esdrasz, to przynajmniej są zgodni, że był redaktorem, jakimś, kimś, kto koń, nadał końcowy końcową postać Tory prawa mojżeszowego. Czyli w takim przypadku ten pisarz odnosiło się by do tytułu właśnie uczonego w piśmie, uczonego w prawie, który mógł to prawo spisać, ułożyć, bądź je zredagować, a zatem pisarz kapłan, ez, ezrasz, kapłan pisarz to drugi mojżesz w takim przypadku i pierwszy, uczony w piśmie. A widzimy później, jak tradycja, jak instytucja uczonych w piśmie, uczonych w prawie, jest w judaizmie, już na przykład w czasach Pana Jezusa, silnie ukonstytuowana. Obecnie... Raczej tę sprawę się zawiesza, co do autorstwa ksiąg Estrasza i Nehemiasza, raczej się zawiesza, wskazując, że nie są oni autorami, te dwie postaci nie są autorami tego dzieła, ze względu na przeplatającą się tutaj i niezbyt spójną chronologię, bo chronologia wydarzeń jest tutaj absolutnie zaburzona. Do tego, do tego, o tym może już za miesiąc, ale powiem tylko tak, że pewne wydarzenia, początkowe wydarzenia znajdują się w księdze Nechemiasza. Dopiero później Ezdrasz i znowuż należało, gdybyśmy tę, mieli tutaj otworzyć chronologię, później znowuż należałoby wrócić do dalszych rozdziałów księgi Nechemiasza. A więc wskazuje się tutaj na jakąś dalszą pracę redakcyjną, być może uczniów tych wielkich postaci, ale którzy no, te fakty prawda, przestawili. Poza tym tak bardzo pozostaje zagadkowym, czy sami autorzy, Estrasz i Nechemia, jako autorzy, Przedstawiliby się aż tak bardzo pozytywnie w swoich księgach. Przykładowo, Ezdrasz 7,6. Ten to z księgi Ezdrasza. Ten Ezdrasz wyszedł z Babilonu, a był on uczonym biegłym w prawie mojżeszowym, które nadał Pan Bóg Izraela. A ponieważ ręka Pana, Boga Jego była nad nim, spełnił król wszystkie jego życzenia, prawda? I takich pozytywnych opisów postępowania czy umiejętności, zdolności Estrasza jest znacznie więcej. Chciałem teraz przejść do sytuacji politycznej, ale to już chyba pozostawimy Właśnie w odniesieniu tutaj do tych pierwszych słów, do edyktu Cyrusa i o samym Cyrusie, no ale to już temat dosyć dość taki znaczący po pierwsze, a po drugie rozległy, więc tu się na tym zatrzymamy. Czy są jakieś pytania? Były w trakcie, tak, to zawsze bardzo cenne. I proszę Państwa, jak ponownie powiedzmy będziemy czytali te księgi, chociażby nawet na najbliższe spotkanie, proszę zobaczyć, że jak, jak te księgi odzwierciedlają sytuację odbudowy i odnowy społeczeństwa. Ktoś chce stawiać świątynię i ktoś w sposób nieoczekiwany chce dopomagać. Teraz proszę odejść, prawda? Też pytanie, czy to było uzasadnione? Yy, odmowa Samarytan, yy, odmo -y, prawda? Teraz, skoro niedopuszczeni, to od razu chęć zemsty, prawda? Wyraźnie tutaj yy, zaznacza się bardzo silny podział, prawda, na czystych, nieczystych, to co właśnie będzie później w judaizmie, ale to co przejawia się w każdym społeczeństwie tak naprawdę. I zwłaszcza w społeczeństwie będącym u progu czegoś nowego, jak na przykład odbudowa państwa. Proszę o z historii. Prawda? Kto może na przykład o czymś stanowić, a kto nie może o czymś stanowić. Kto może wejść w pewne struktury na przykład do rządu, a kto nie może wejść do rządu. I tak... Księga Estrasza, księga Estrasza Nechemiasza, trudne księgi, ale moim zdaniem bardzo dobrze odzwierciedlają mentalność właśnie u progu czegoś nowego, dlatego celowo przytoczyłem właśnie te, te, te spoty, te, te, te zachęty, prawda, nie stój, nie czekaj, pomóż. Prawda? Jak się nie dało, to widzimy w księdze Nechemiasza. Nie dało się Esdrasza, tak, Estrasza nie dało się oficjalnie, na przykład sfałszowanie dokumentów, no to próba zamachu. Prawda? Jest, to jest jakoś w jakiejś mierze wciąż żywe. Dobrze, dziękuję bardzo. Przez Ezdrasza. Tak, też jest, bo ty wspomniałem, że zgodnie się teraz przyjmuje, znaczy zgodnie, nie jest może to powszechna opinia, ale powiedzmy, że przynajmniej Ezdrasz wpłynął na obecny kształt pięcioksięgu. Owszem, są też opinie przez obecnych biblistów, egzegetów, że no może nie aż tak jak to pokazał Spinoza, że bezwzględnie wszystkie te historyczne księgi, ale rzeczywiście pojawiają się takie propozycje, bo, rzeczy, bo co? Z jakiego względu? Rzeczywiście widać tutaj znamiona, jeżeli nie jednej osoby, to jednej szkoły. W przypadku historii deuteronomistycznej mówiliśmy o szkole deuteronomisty, deuteronomistycznej, a więc o jakimś jednolitym środowisku, ale niewykluczone, że właśnie w tym czasie, w tej czasie 50 lat, Niewoli, kiedy pojawia się w sposób rozwinięty piśmiennictwo religijne i właśnie powstają pojedyncze zwoje, powstają pojedyncze księgi, należało temu nadać jakiś jednolity kształt, na przykład zebrać to. I mogła to uczynić taka postać, na przykład jak Estrasz, kapłan-pisarz. Rzeczywiście, on faktycznie, jako, jako historyczna postać, czy ktoś powiedzmy właśnie o, takim, o takiej funkcji w społeczeństwie, tym po powrocie? Już jak wyglądało to społeczeństwo? No to będziemy sobie mówili za tydzień. Dobrze, dziękuję bardzo.